Właśnie to w modlitwie, że naszym życzeniem jest, by pan poruszył nasze serca. Ich, bevor wir den lesen, zwei I zanim przeczytamy ten właściwy urywek, to chciałbym najpierw dwa miejsca przeczytać, jest Najpierw w przypowieści cztery. Przypowieści cztery dwadzieścia trzy. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. I z dziejów apostolskich 11 rozdział. Też 23 wiersz. Który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. W obu tych wierszach czytamy coś o sercu. I jeśli w Słowie Bożym czytamy coś o sercu, to praktycznie zawsze nie jest na myśli ten organ, który w nas jest. Szanown, das Herz jest der Sitz der Entscheidungen der, der Empfindungen. Ale serce według Biblii to jest siedziba naszych decyzji i siedziba naszych odczuć czy uczuć. My uważamy, a przynajmniej to się tyczy nas, mężczyzn, że podejmujemy decyzje naszym rozumem. Ale tak naprawdę to te decyzje podejmujemy sercem i skłaniamy się do tego, gdzie, do czego się skłaniamy. Czyli takie nasze decyzje są ukierunkowane w tą stronę, jakie są nasze skłonności. I dlatego w przypowieściach ten wiersz mamy... Abyśmy na nasze serce szczególnie uważali. Je nachdem, wo unser Herz für schlägt, finden Weichenstellungen in unserem Leben statt. To, do czego skłania się nasze serce, to tak kierunkujemy te decyzje naszego życia czy w naszym życiu. I w dziejach apostolskich też czytaliśmy o tym, ten przyk prak praktyczny przykład. Da waren Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen und da war Freude da. I byli tutaj ludzie, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i była wielka radość. I teraz brauchte es Entscheidungen im Herzen, da bei der Person des Herrn Jesus auch wirklich zu bleiben. I teraz oni potrzebowali tej decyzji, aby naprawdę pozostać przy Panu Jezusie. I to decydujące pytanie brzmi: kim jest Pan Jezus dla Twojego serca? Jeśli on ma każdego dnia to decydujące miejsce w moim życiu i to nie tylko w niedzielę, tylko każdego dnia tygodnia, to wtedy nasze decyzje e, jeśli każdego dnia tygodnia będziemy o nim pamiętali i mieli go w swoim sercu to wtedy nasze decyzje będą zawsze właściwe I heute und morgen mit einem buch aus dem alten testament beschäftigen I dzisiaj e, i jutro będziemy chcieli zają, zajmować się księgą ze starego testamentu bo menschen entscheidungen getroffen haben für gott oder aber auch gegen gott gdzie ludzie podjęli decyzję, by iść za Bogiem, ale i również przeciwko Bogu. I przeczytajmy dzisiaj z Księgi Rut, pierwszy rozdział. Księga Rut, pierwszy rozdział, od pierwszego do ósmego wiersza. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybyż na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi. Synowie jego zaś Machlon i Kilion byli to Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego. I przyszli na pola moabskie i przebywali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony Moabitki, jedna nazywała się Orpa, a druga nazywała się Ród, i mieszkali tam około 10 lat. Gdy obaj, Machlon i Kilion, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona bez obu swoich synów i bez męża. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól Moabskich, gdyż usłyszała, że, usłyszała na polach Moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Wyszła wtedy z miejscowości, w której przebywała, a wraz z nią obie jej synowe i wybrały się w drogę powrotną do ziemi ludzkiej. Wtedy rzekła Noemi do swoich synowych, idźcie, powróćcie każda do domu swej matki. Niech Pan okaże Wam dobroć, jak Wy okazałyście zmarłym i mnie. Myślę, że większość zna, Tą księgę i okoliczności, w jakiej ta sytuacja ma miejsce. Und wenn wir diese Begebenheiten aus dem Alten Testament betrachten, können wir das unter verschiedenen Blickwinkeln tun. I jeśli te okoliczności starego testamentu rozważamy, to możemy to rozważać z różnego punktu widzenia. Zunächst einmal sind diese Berichte historisch genau so geschehen, wie die Bibel uns das sagt. Po pierwsze, czy zacznijmy od tego, że te rzeczy, które tutaj czytamy, one miały miejsce historycznie, tak jak nam Biblia to opisuje. Po drugie, bardzo często te miejsca mają też prorocze znaczenie. I jeśli chodzi o tą księgę, to jest to w zasadzie... Główny temat tej księgi jest to księga prorocza. On drittens können wir das ganz praktisch anwenden für unsere heutige Zeit. Co hat uns das jetzt zu sagen? I po trzecie z praktycznego punktu widzenia możemy też to rozpatrywać, co ta księga czy co to ma nam do powiedzenia? Und ich möchte eigentlich gerne Schwerpunktmäßig über die praktische Seite etwas sagen für unser Glaubensleben heute. I chciałbym dzisiaj powiedzieć coś na temat tej praktycznej strony, jakie to ma znaczenie w naszym życiu wiary. Ale najpierw musimy powiedzieć kilka słów co do tego proroczego charakteru tej księgi, by zrozumieć te związki, które tu występują. Profetische bedeutung dieses Buches ist, dass uns gezeigt wird, dass das Volk Israel von Gott abgewichen war. Po pierwsze, to jest nam tutaj pokazane, że lud izraelski odszedł od Boga. Durch die untreue des Volkes hatten sie jeden anspruch, jedes anrecht an den segen Gottes verloren. Przez to, że stali się niewiernymi, stracili te y... możliwości, y... czy... To prawo, jakie mieli do wszelkich błogosławieństw, które Bóg im przyobiecał. Bóg musiał jakby odsunąć ich na bok, ponieważ oni nie chcieli Go już uznawać jako króla swojego ludu. I to widzimy szczególnie właśnie w tym urywku, który przeczytaliśmy. Aber dann zeigt Gott auch, wie er in der person Ruth Ale Bóg nam też pokazuje, jak on w osobie Rut, y, według łaski zostawia sobie resztkę, I to, że akurat Moabitka doznaje tej łaski i ona jest jakby włączona, pokazuje nam jak bardzo ten lud odszedł od Boga. in seiner Gnade wird sich zukünftig wieder bilden, ale Bóg w swojej łasce w przyszłości też będzie miał resztkę, um in eine Beziehung zu aby wprowadzić, aby mieć z nimi pewną relację, um sie unter den Segen Gottes wiederzubringen, i aby oni mogli być czy korzystać nadal z, czy czy znowu z tych błogosławieństw Bożych. Und das wird vollständig sein, dann wenn sie in den Segen des tausendjährigen Reiches eingehen. I to dopełni się, gdy oni wejdą w te błogosławieństwa tysiącletniego królestwa. Aber der Gedanke, der uns jetzt beschäftigen soll, ist was heißt das ganz praktisch für unser Glaubensleben? Altera ta myśl, która nas będzie zajmowała, brzmi, co to oznacza dla naszego praktycznego życia. I dwa wiersze z Nowego Testamentu chciałbym pokazać, które przedstawią czy pokażą nam, że możemy to zastosować do nas w dzisiejszych czasach. 1 Koryntian 9 1 Koryntian 9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 Hier haben wir ein Beispiel von einer Bibelstelle aus dem Alten Testament. Tu mamy przykład ze Starego Testamentu. Wo Paulus <coughs> die Frage stellt, was Gott da eigentlich mit gemeint? Gdzie Paweł stawia to pytanie, co Bóg ma na myśli? Und er zeigt, dass dieses Bild, wo es um die Ochsen geht, dass es eigentlich für die Diener Gottes geschrieben ist. I tu gdzie jest mowa o tych yy, Wawach to jest mowa o tych sługach Bożych. A więc to nie było tą pierwszą, czy główną myślą Bożą, by zapisać rzeczy, jak mają się troszczyć o zwierzęta. Ale jest to zapisane dla nas dzisiaj. I w 1 Korinther 10, vers 11, der Gedanke noch erweitert. I w 10 rozdziale pierwszego do Koryntian 11 wiersz, mamy to jeszcze rozszerzone, a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Z tego możemy się nauczyć, że te rzeczy, które były wtedy opisane, były tylko takim przykładem. Das Gott sie geschehen liest, weil er eine Botschaft für uns heute hat. Bóg pozwolił, aby one miały miejsce, bo miały być one dla nas y, przykładem. Also, die, das ist etwas Großartiges, dass die Begebenheiten im Alten Testament nicht einfach so passiert sind. Więc, to jest coś szczególnego, że te rzeczy ze Starego Testamentu nie działy się od tak sobie. Ale Bóg sprawił, że one właśnie tak, a nie inaczej się um, odbyły, bo przez to chciał nam coś pokazać. Haben wir etwas, was wir für unser I jeśli w ten sposób będziemy czytali Stary Testament, nie jako zbiór ciekawych historii, to będziemy mieli bardzo wiele pouczeń dla nas w dzisiejszych czasach. Und so wollen wir das jetzt mit diesem Versen auch tun. I tak też chciejmy to teraz tak rozważać te wiersze, które przeczytaliśmy. Und wenn der Heilige uns in unsere praktischen Umstände hineinspricht, jeśli Pan Jezus przedstawia nam nasze praktyczne okoliczności, dann wollen wir uns zuerst immer fragen, was hat er mir persönlich zu sagen to zawsze postawmy pytanie, co to chcę, co, co mogę ja z tego odebrać. Bo my mamy taką skłonność i bardzo szybko tak się u nas dzieje, że zaraz to próbujemy przedłożyć do innych, co inni powinni uczynić na podstawie tego miejsca. A Szczególnie jeśli chodzi o napomnienie, to my dokładnie wiemy, co inni powinni zmienić. Ale przemyślmy to i zastosujmy to do siebie, co ja powinienem najpierw zmienić u siebie. Podpierste punkt, o którym chcemy coś jest w jakiejś czasie. überhaupt. Pierwszy punkt, y, z którym chcemy się zająć, to w jakim czasie się to odbywało. Więc jest die Vergangenheit viele, viele hundert Jahre her und trotzdem war die Zeit nicht anders als heute. I to miejsce ma setki lat temu, a jednak te rzeczy mają się tak samo jak i dziś. Es heißt, es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. W czasach, gdy rządzili sędziowie. Das meint, dass in dieser Zeit etwas oder es meint, welchen Charakter diese Zeit überhaupt hatte, was die Zeit geprägt hat. I to nam pokazuje jaki charakter miały te czasy. Also das Buch Ruth spielt in der gleichen Zeit wie das Buch der Richter. I ta księga Rut y, ma miejsce w tym samym czasie co księga sędziów. I widzimy tutaj też te dwie linie które zawsze możemy znaleźć w Słowie Bożym i w księdze sędziów widzimy że człowiek całkowicie zawiódł i charakteryzuje się tym całkowitym upadkiem Dostrzegł, że unter der Verantwortung des Menschen das Zeugnis Gottes nawet zu kaput jest. I e, jeśli chodzi o człowieka, to to świadectwo Boże przez niego zostało praktycznie zniszczone. Ale dzięki Bogu jest to tylko ta jedna strona. I w Borut sehen wir die zweite Seite to jest die Seite der Gnade Gottes. A w księdze Rut widzimy tą drugą stronę i to jest ta łaska Boża. Wie Gott seine Verheißungen und seine Ratschlüsse ausführt. Jak Bóg wypełnia swoje Obietnice i swoje Postanowienia. Wie er den Einzelnen oder die Einzelne zeigt, in deren Herzen Glauben ist. Jak on odnosi to do tych, in których, do tych ludzi, w których Sercach jest Wiara. Auch wenn die Masse abgewichen ist, spricht Gott den Einzelnen noch an. Nawet jeśli cała masa ludzi, czy, czy ten cały lud odszedł, to Bóg przemawia nadal do pojedynczych. I tak też i dzisiaj możemy się opierać na obietnicach Bożych, które On nam dał. I hat, hinter den wirkt und die Widzimy, że mimo tego, że człowiek zawiódł, to Bóg działa jak gdyby za kulisami. I we mal in das Buch der Richter hineingehen, lesen wir schon ziemlich am Anfang, was diese Zeit gekennzeichnet hat. Jakbyśmy przeszli na chwilę do Księgi Sędziów, to na, w samym początku widzimy, co charakteryzowało te czasy. Napiszcie Richter 2, vers 10 i 11.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 W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił, co mu się podobało. I te wiersze są takimi poważnymi wierszami dla nas. Josue zmarł. Ci, którzy odczuli działanie Boże w Egipcie i na pustyni, nie żyli już. I teraz kam eine Generation heran, die das alles nicht mehr könnte. I wzrosła, w, wzrosło, czy pokolenie, które nie znało tych rzeczy. Können wir jetzt mal ganz praktisch für uns machen. Ja? I teraz możemy to przełożyć praktycznie dla nas. Unter euch sind auch welche von den Älteren, die haben sich, wie wir sagen, aus der Welt heraus bekehrt. Y, z pewnością wśród Was są tacy, którzy ze świata nawrócili się. Sie haben so ganz bewusst erlebt, wie Gott sie aus der Welt heraus hat. Oni szczególnie to odczuli i przeżyli, jak Bóg ich wyrwał ze świata. Wraz z nawróceniem w ich życiu nastąpiła drastyczna zmiana. I przychodzi potem kolejne pokolenie. Mamy wierzących rodziców i możemy być za to bardzo wdzięczni. Ale ten Glauben musimy persönlich. Auch Ale tą wiarę każdy z nas osobiście musi uchwycić. Wir haben da drüber gesprochen, dann habe ich vielleicht den Eindruck, ich brauche mich gar nicht bekehren, ich bin doch gut. I właśnie o tym też mówiliśmy przed chwilą, bo możemy mieć takie wrażenie, że przecież ja się wcale nie muszę nawracać, bo jestem dobry. I rezultatem wtedy jest to, co czytaliśmy, że każdy czynił to, co złe. Oni żyli tak, jak wszyscy ludzie wokół nich. Jak wygląda to u nas? Czy nasze życie jest inne niż życie ludzi wokół nas? I te ostatnie słowa księgi sędziów każdy czynił, każdy robił co mu się podobało i ich ich will. Ze strony Bożej to było ocenione jako zło, Natomiast w ich oczach, Wyglądało to całkiem no, normalne i całkiem w porządku. Te decyzje ich serca nie były skierowane na pana Jezusa, tylko na ich własne odczucia, na ich własne widzi W się. 12 Paulus: W Rzymian 12 Paweł pisze: Nie upodobniajcie się do tego świata. Also denkt und handelt und lebt nicht so wie die ungläubigen Menschen. Aber więc nie myślcie, nie działajcie, nie czyncie jak ci niewierzący ludzie. Die Frage ist, was prägt uns? Was prägt unser Leben? Pytanie brzmi, co cechuje nas? Co cechuje nasze życie? Und das war nicht nur jetzt in der Welt unter den ungläubigen Menschen, so sondern diese Situation war inmitten i ta sytuacja nie miała miejsca w tym niewierzącym e, świecie, tylko ta sytuacja miała miejsce wśród ludu Bożego. Na dzisiejszy czas przekładając wśród takich, którzy są wyznania chrześcijańskiego, który, którzy mienią się być chrześcijanami. I ich glaube, Polen jest auch ein ziemlich christliches Land. Ja? I myślę, że Polska też jest takim bardzo chrześcijańskim krajem. Ale ilu z tych, którzy nazywają się chrześcijanami, albo przyznają się do tego, jest prawdziwymi chrześcijanami? I py kolejne pytanie brzmi... Ci, którzy są prawdziwie nawróceni, jak oni żyją. I ta, ta historia, którą przeczytaliśmy, ma miejsce w Betlejemie Judzkim. To jest szczególne miejsce. W tym mieście urodzi się później Mesjasz. I in tym mieście żył też Boaz, który jest jak gdyby postacią centralną tej księgi. Und A jednak w pierwszym rozdziale nic nie czytamy o Boazie. I będziemy to jeszcze rozważać, dlaczego tak to ma miejsce. Ale wenn wir uns die Frage stellen, wie sah es denn damals in Bethlehem Juda ale gdy postawimy sobie pytanie jak to wyglądało wtedy w tym Betlejemie judzkim, ten ich To chciałbym jeszcze raz przeczytać z Księgi Sędziów dwa miejsca. I einmal 17 Vers 7. 17. rozdział 7 wiersz. Był też pewien młodzieniec z Betlejemu judzkiego z rodu Judy Lewita który tam przebywał, jako obcy przybysz. I dziesiąty wiersz. I rzekł do niego Micheasz, zamieszkaj u mnie i bądź mi ojcem i kapłanem. Dam ci za to 10 srebrników rocznie, odzienie i żywność. I przymusił lewitę. Tu jest mowa o pewnym lewicie z Betlejemu Judzkiego. Der zieht so durch die Gegend und guckt einfach, wo trifft er eine gute Situation an. Który idzie e, przez tą okolicę i rozgląda się, e, gdzie może znaleźć jakieś dobre miejsce, fajne miejsce. Er kommt zu Micha in das Haus, das ist der Beginn des Götzendienstes in Judah. I on wchodzi do domu tego Michaasza i w tym momencie zaczyna się Bałwochwalstwo. Hier wird also ein eigener Gottesdienst aufgerichtet einer der mit dem was Gott gesagt hatte und Tu jest, jakby ustanowiona własna służba kapłańska, coś o czym Bóg nigdy nie mówił. Aby finden hier die Anfänger von Götzendienst. Tu mamy początki bałwochwalstwa. Odan in Kapel 19 vers 1 und 2. 19. rozdział z Księgi Sędziów w 1. i 2. wiersz. W tymże czasie, a nie było wtedy jeszcze króla w Izraelu, żył na skraju Pogórza Efraimskiego jako obcy przybysz pewien mąż lewita, który wziął sobie nałożnicę z Betlejemu Judzkiego. Ta jego nałożnica poróżniła się z nim i odeszła od niego do domu swego ojca do Betlejemu Judzkiego i przebywała tam przez cztery miesiące. To jest jest to jest ta druga rzecz, która charakteryzuje to Betlejem ludzki, to jest ta moralna nieczystość. I przez te dwie rzeczy, które widzimy, pierwsze to jest odejście od myśli Bożej poprzez to bałwochwalstwo i po drugie ta moralna nieczystość to są właśnie dwie cechy, które charakteryzują dzisiaj chrześcijaństwo. A więc widzimy, że czasy wtedy wcale nie były inne jak dziś. I teraz pytanie, jakie to ma konsekwencje? I teraz w księdze Rut mamy przedstawioną rodzinę i jej zachowanie w takich sytuacji. I ta rodzina jak gdyby ucieka spośród tej sytuacji i przenosi się w miejsce, gdzie są wrogowie Boży. I my również dzisiaj nie jesteśmy w stanie uciec z tego chrześcijaństwa, w którym żyjemy, ale pytanie brzmi, jak my się zachowujemy w tym chrześcijaństwie. I do tego kraju, w którym Bóg mieszkał, gdzie Bóg dał im obietnicę, ten kraj, na ten kraj przychodzi teraz klęska głodu. I Bóg to zapowiedział, że tak to będzie miało miejsce. I Bóg to zapowiedział, że tak to będzie miało miejsce w tym kraju, gdzie On chciał błogosławić, gdzie miał być ten przepych. O tutaj musimy na wórz szklać, 5 Mose 28. 5 Mojżeszowa 28. 15 i 17 wiersz. Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana Boga twego i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich Jego przykazań i ustaw Jego, które ja Ci dziś nadaję, to przyjdą na Cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną Cię. Przeklęty będzie Twój kosz i Twoja dzieża. Also, eine ganze Reihe Gerichte angekündigt. Wir haben jetzt mal das was mit der zu tun Bóg dał e, całą, e, całą listę e, sądów. I przeczytaliśmy teraz te sądy dotyczące pokarmów war also so, dass Gott eigentlich sie in ein Land geführt hatte, was von Milch und Honig fließt. I w zasadzie Bóg wprowadził ich do kraju opływającego mlekiem i miodem, bo Gott gesagt hatte, du wirst du nicht in dürftigkeit Brot essen, du wirst reichlich zu essen haben. I Bóg powiedział o tym o tej krainie tam nie będziesz miał niedostatku tam będziesz miał w obfitości jedzenia pokarmu. und das was damals buchstäblich passierte kann heute geistlich auch passieren I to co wtedy miało miejsce tam jako ta klęska głodu dzisiaj wśród nas może też mieć miejsce w sposób duchowy und die Folge wenn wir das können unserem persönlichen Leben aber in unserem gemeinsamen Leben sein wenn wir von den gedanken Gottes abweichen ist geistliche hungersnotisch i to może się zdarzyć w naszym osobistym życiu, ale i również w naszym społecznym życiu jako zgromadzenia, że może przyjść duchowa klęska głodu. Może się tak zdarzyć, że Słowo Boże nie będzie mi smakowało. Że będę co prawda czytał Słowo Boże albo słyszał, ale to mnie nie będzie wypełniało, nie będzie napełniało, ani sprawiało radości. I ważne jest, jeśli takie rzeczy mają miejsce, byśmy postawili sobie pytanie, co jest tego przyczyną. I Elimelech i jego rodzina... Wydaje się, że w takiej sytuacji nie szukali tych przyczyn. Gott schick hier eine Prüfung, um sie wieder um das Volk insgesamt wieder zurechtzubringen. Бог daje im takie doświadczenie, aby ten lud znowu zawrócił na tą właściwą drogę. Oto kennen wir vielleicht auch in unserem Leben Lebenssituationen, die nicht angenehm sind. I może i w naszym życiu znamy takie sytuacje, które nie są przyjemne. Da gibt es vielleicht nöte in der familie in der versammlung może są jakieś biedy w rodzinie albo w zgromadzeniu Da gibt es vielleicht krankheit oder die arbeit gelingt nicht so może jakaś choroba się zdarzy albo w pracy nam się nie wiedzie nun no, da dürfen wir nicht dann dürfen wir für uns nicht den schluss ziehen dann mache ich bestimmt etwas falsch To wtedy nie możemy na pierwszym miejscu zaraz wyciągnąć wniosku coś ja robię nie tak a szczególnie nie możemy tego zarzucać komuś innemu. Es gibt verschiedene Gründe, weshalb Nöte und Schwierigkeiten in unser Leben schickt. Bo powody, dlaczego Bóg syła czy daje nam różne problemy w naszym życiu, to te powody mogą być bardzo różne. I Bóg, jeśli takie coś ma miejsce, to Bóg ma w tym jakiś zamiar. Bevor wir auf die Situation hier konkret, kommen vielleicht mal ein paar Beispiele aus dem Neuen Testament, was Gründe für Prüfungen in unserem Leben sein können. I zanim wejdziemy tutaj na, tę na tą konkretną sytuację, to może kilka przykładów z Nowego Testamentu. Das hilft uns vielleicht schon einmal manchmal zu verstehen, weshalb es in meinem Leben Schwierigkeiten gibt. Może nam to pomoże zrozumieć, dlaczego czasem bywa w moim życiu ciężko. And ich denke zuerst an die Begebenheit in Johannes 9: i pierwsze co mi przychodzi na myśl to Jana 9, das ist die Heilung des Tam mamy uzdrowienie tego e, ślepo narodzonego. Jesus, oder I tam pytają uczniowie: Panie, kto zawinił? On czy jego rodzice? I Jesus weder dieser noch seine Eltern, sondern die Werke Gottes sollen offenbar werden. I pan Jezus mówi: ani on, ani jego rodzice, ale stało się to po to, by dzieła Boże zostały objawione. Der grund war also hier, dass der Jesus zeigen wollte, was er, oder wer er war, dass er Gott selber war und was er an heilung zustande bringen konnte. Tym powodem tego było to, że pan Jezus chciał pokazać, że on sam był Bogiem i aby to zostało objawione. Dwa rozdziały później mamy podobną sytuację przy zmartwychwzbudzeniu Łazarza. I Pan Jezus tam mówi, że ta choroba przyszła na Łazarza po to, aby chwała Boża została objawiona. I w, w zmartwym wbudzeniu Pan pokazuje swoją boską wielkość. I To może być jeden z powodów tych trudności, taki właśnie, że Pan Jezus chce się w tym uwielbić. Das macht die Schwierigkeit nicht einfacher, aber das macht es vielleicht für uns einfacher das zu tragen. I może te trudności przez to nie są wcale łatwiejsze, ale jeśli jesteśmy tego świadomi, to może łatwiej nam będzie to znieść. Kolejny przykład mamy w drugim Koryntian 1. Przeczytajmy to miejsce. 2 Koryntian 1,4 Który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Hier heißt es also, dass Gott manchmal schwierigkeiten in unser Leben schickt, damit wir dann später andere, die in ähnlichen Situationen sind, trösten können, weil wir den Trost Gottes erfahren haben. Tutaj mamy napisane, że czasem Bóg syła nam takie utrapienia po to, abyśmy potrafili też innych pocieszać, gdy na nich przyjdą różne utrapienia. W tej miejscowości, czy w tym zgromadzeniu, do którego ja chodzę, kiedyś miało miejsce. Takie zdarzenie, że jedna siostra straciła 20-letniego syna w wypadku. Dla niej był to bardzo ciężki i trudny czas. dadurch Trost Ale przez to właśnie ona teraz jest w stanie też pocieszać innych w tych, czy, czy być taką ulgą dla innych, którzy są w podobnych sytuacjach. A takim pocieszycielem możesz często być tylko wtedy, jeśli sam pewne rzeczy przeżyłeś. 2 1 in 9. W tym samym rozdziale 2 Koryntian 1, w 9 wierszu mamy kolejny powód. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. To pokazuje nam, że nie jesteśmy w stanie polegać na samych sobie, ale możemy polegać na tym wielkim potężnym Bogu. Dann haben wir in 1. Petrus 1 etwas davon, dass durch die um, Nöte die Bewährung unseres Glaubens offenbar werden soll. Wiersz Piotra mamy napisane, że przez te rzeczy y, umocniona jest wiara nasza. dass sich dadurch, dass wir in den Umständen auf Gott Vertrauen zeigt, dass wir ihn wirklich beim Wort nehmen. I jeśli my w tych okolicznościach ufamy Bogu, to pokazuje że wierzymy mu i wierzymy w to, co on czyni. Und wisst ihr was das für ein herrliches Ergebnis ist? Und wiecie jaki to ma wspaniały jaki wspaniały rezultat jest tego? Das wird einmal sichtbar werden, wenn der Jesus in Herrlichkeit wieder auf dieser Erde erscheinen wird. To będzie widzialne, gdy Pan kiedyś w swojej chwale objawi się na tej ziemi. Da steht etwas davon, dass es erfunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. To jest właśnie to, co będzie znalezione w tej chwale i sławie objawienia Pana Jezusa Chrystusa. Also das Vertrauen was ich in schwierigen umständen zeigt, führt dazu, dass Jeśli my ufamy Bogu w tych trudnych okolicznościach, to jest to właśnie ku chwale Pana Jezusa. I ostatni z przykładów, który chciałbym przytoczyć, znajdujemy w Hebrajczyków 12. Da wird uns gezeigt, dass Gott uns manchmal züchtigt, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. I tam jest pokazane, że Bóg czasem nas jakby karci, abyśmy byli, Abyśmy byli, e, mieli udział w Jego świętości. Das heißt, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir wirklich in Gemeinschaft mit ihm leben können. To znaczy, abyśmy byli jemu bardziej podobni, abyśmy byli w tej społeczności z nim es gibt oft widzimy w tych przykładach, dlaczego Bóg syła różne trudności czy doświadczenia, które niekoniecznie muszą być powiązane z grzechem albo z tym, że odstąpiliśmy. Ale tutaj było inaczej. Tutaj był grzech, tutaj było to odstąpienie i dlatego Bóg musiał pokazać tą karność. I takie coś też może być w moim życiu i dlatego ważne jest, abym zapytał się o te przyczyny, skąd to się wzięło. Denn sie befanden sich hier ja an einem guten Ort, wo der Boas war. Przecież oni znajdowali się w tym dobrym miejscu, w tym miejscu, w którym był Boaz. Name Bethlehem Judah, ist auch wichtig, was er bedeutet. I to, ta nazwa Judzkie też jest ważna, co to oznacza. Bethlehem heißt Brothaus. Bethlehem znaczy dom chleba. Das heißt, das ist der Ort, wo Gott Nahrung verheißen hat. To znaczy, to jest miejsce, w którym Bóg darował, czy przeobiecał pożywienie, że będzie zawsze. A Juda oznacza, on będzie wysławiony. A więc to jest miejsce, gdzie Bogu jest przynoszone uwielbienie. I to możemy przenieść teraz na miejsce zgromadzania. Jeśli my zgromadzamy się jako zgromadzenie, to Pan Jezus obiecał swoją obecność, swoją obecność wśród las. in Kapitel 2 noch sehen, dass Boas ein schönes Vorbild auf ist. W drugim rozdziale będziemy widzieć, że Boas jest pięknym przykładem na Pana Jezusa. Boas war auch zu dieser Zeit in Bethlehem, ale nie nicht erwähnt. I w tym czasie przecież Boaz też był w Betlejemie, ale on nie jest wymieniony tutaj. Jeśli my, wy tutaj, czy gdziekolwiek zgromadzamy się do imienia Pana, czy jesteśmy naprawdę tego świadomi, że Pan Jezus jest wśród nas? Erwarten wir alles von ihm. Czy oczekujemy wszystkiego, co On chce nam dać? Und wenn wir dann an diesem Ort sind, sind. A jeśli jesteśmy już w tym miejscu i jesteśmy tego świadomi, Und jetzt gibt einmal, haben wir so das i nagle mamy takie odczucie, że jest głód, i mam takie wrażenie, że nie ma dla mnie pokarmu. Jak szybko może jest że że Jakże często może się tak stać, że ja pomyślę sobie, muszę iść gdzie indziej, gdzie ten pokarm znajdę. Ale jeśli w tym miejscu jest Pan Jezus, czy ja mogę iść gdzie indziej? Śpiewaliśmy w naszej pieśni, kim powinien być Pan Jezus dla naszych serc. I tutaj ta familie wyjechał z zuch Jego, w którym i tutaj ta rodzina akurat jakby ucieka przed, tym, przed tą karnością Bożą przez to, że idzie w inne miejsce. I apel do naszych serc brzmi, abyśmy, każdy z nas zbadał się w świetle Bożym, czy ta przyczyna nie jest przypadkiem u mnie. David gibt uns ein sehr schönes Beispiel davon. In Psalm 139 ist das, glaube ich. Myślę, że w Psalmie 139 David daje nam piękny przykład tego. Da Ende: Prüfe mich, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. I tam David mówi: Sprawdź, czy droga moja ja nie jest drogą e, trudu. Er Gott prüfe mein Leben, ob da irgendetwas ist, was nicht in Ordnung ist tak jakby mówi Boże sprawdź moje życie czy tam nie ma jakiejś rzeczy która byłaby niewłaściwa. Er ich nichts bewusst, aber er wollte, dass Gott ihn On sam nie umiał tego zobaczyć czy odnaleźć, ale chciałby Bóg to tak naprawdę sprawdził i mu powiedział. Und wenn diese Familie hier auf Gott vertraut hätte, dann hätten sie auch gewusst, was in Gottes Wort in 5. Mose 15. steht. Gdyby ta rodzina prawdziwie ufała Bogu, to wiedziałaby też, co jest napisane w 5 Mojżeszowej, 15 rozdział, 7 wiersz. Jeśli by jednak był u Ciebie jakiś ubogi spośród Twoich braci w jednej z Twoich bram w Twojej ziemi, którą Pan, Twój Bóg Ci daje, to nie zamkniesz swego serca i nie zaciśniesz swojej ręki przed Twoim ubogim bratem. Also das Wort Gottes hatte Vorsorge dafür getroffen, wenn jemand verarmte, dass andere ihm helfen sollen. Słowa Boże zadwało o to, by jeśli ktoś w ludzie Bożym zubożał, aby inni mu pomogli. Das gibt uns für unsere Praxis einen Hinweis darauf, dass sie das Wort Gottes mich mehr ganz genau vor sich stehen haben. I To nam daje tą praktyczną wskazówkę, że oni nie widzieli czy nie mieli tego Słowa Bożego przed swoimi oczami. Po drugie, zapomnieli, że Boaz tam był. I trzecie pytanie, które sobie chcemy postawić, co się działo z innymi, którzy też byli w tym Betlejem Judzkim? Czy oni nie zauważyli, co się dzieje z tą, z tą rodziną? I tak też jest z nami. My jako bracia i siostry jesteśmy razem tutaj postanowieni postawieni i powinniśmy dbać o siebie, czy the, uważać na siebie. Hebbreja Brief spricht davon, dass nicht jemand an der Gnade leidet. nam mówi, aby nikt nie cierpiał braku łaski Bożej. Wir sollen einander anreizen zur my mamy siebie pobudzać do tej miłości braterskiej. I ist die Frage, czy my jesteśmy tak blisko siebie, że potrafimy się duchowo wspomagać wzajemnie, so Czy mamy to otwarte serce dla innych. Jeśli zauważamy, że jego serce oziębło i na przykład nie przychodzi już na zgromadzenia, czy zajmujemy się takim? kommen wir zu wo denn diese Familie hinzieht. I czy jesteśmy teraz czy stawiamy sobie pytanie, dokąd ta rodzina idzie? Sie cień nach Moab. Hier ja heißt es, um sich in den Gebieten von Moab aufzuhalten aby osiąść jako obcy przybył na polach moabskich. Es war also eine bewusste Entscheidung, jetzt hier aus Bethlehem Juda wegzugeben und nach Moab zu ziehen. To było to była świadoma decyzja, by wyjść z Betlejemu judzkiego i iść do Moabu. Aber was war denn Moab? Alle, co to był ten Moab? Moab war entstanden durch die unreine Verbindung der Töchter Lotz mit ihrem Vater. Moab powstał poprzez nieczysty związek córek Lota z ojcem. I gdy spojrzymy na kilka wierszy, które Słowo Boże nam mówi na temat Moabu, letmy 16.6. Słyszeliśmy o pysze Moabu, że jest bardzo pyszny o jego wyniosłości, o jego dumie i złości, że, jest, że bezpodstawna jest jego pełpliwość. Jeremia Jeremiasz 48, Jeremia 48, vers 11, 11 wiersz. Moab miał spokój od swojej młodości i spoczywał na swoich drożdżach. Nie przelewano go z jednego naczynia w drugie i nie poszedł do niewoli. Dlatego zachował swój smak, a jego woń się nie zmieniła. I ten drugi wiersz chciałbym wyjaśnić, bo myślę, że ten pierwszy był dla nas bardzo jasny, który mówił o tej pysze. Der wiersz in Jeremia tutaj jest księgi Jeremiasza jest praktycznym obrazem tego jak wino się e, filtrowało. E, było e, wtłaczane do e, jakiegoś naczynia i, e, i ten miąż osiadał dann wurde umgefüllt in das nächste Fass und der gleiche Prozess kam wieder. I znowu było przelewane do kolejnego naczynia i znowu czekano aż te reszki, które zostały tego mięszu, aż znowu osiądą so, Dostatecznie Wein dann ein po kilku takich procesach przefiltrowaniach to wino mogło być czystym napojem. Und dieses Bild wird hier gebraucht bei Moab, um zu sagen, dass das da nicht passiert ist. Die total den obraz jest użyty do tego, że, żeby pokazać, że u Moabu nie było tego procesu filtrowania. Das bedeutet, sie waren sorglos und bequem, da waren keine Übungen in das Leben hineingekommen. Oni żyli bez trosko i przyjemnie i nie przechodzili przez żadne doświadczenia. Nie mieli żadnych doświadczeń wiary. Warum Dlaczego nie? Bo oni tej wiary w ogóle nie mieli. Sie waren dem Zeugnis Gottes ähnlich, aber sie hatten keine Beziehung zu Gott. Oni byli podobni do tego świadectwa Bożego, ale nie mieli tej społeczności w ogóle z Bogiem. Sie gehörten sogar verwandtschaftlich zum Volk Gottes, oni to nawet byli spokrewnieni z ludem Bożym. Aber sie zeigen uns ale... eine, eine, eine ohne Gott. Ale oni są obrazem tego nominalnego chrześcijaństwa, który jest całkowicie bez Boga. coś takiego jak Laodicea w Objawieniu 3. I Oni mówią: ja jestem bogaty, ja nic nie potrzebuję, ale Chrystus jest na zewnątrz. I was war i co przez Moab weszło do ludu Bożego? Auch, dazu müssen wir immer in das vierte Buch Mose gehen. Das finden wir in der Begebenheit mit Bileam wieder. Jeśli otworzymy czwartą Mojżeszową tą historię, która miała miejsce z Bileamem, 4 Mose 25, 25. Rozdział, vers 1 und vers 1 bis 3, od pierwszego do trzeciego. Gdy Izrael osiadł w Shitim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłany ich bogom. Izrael sprzęgnął się z balem Peor. Wtedy pan rozgniewał się na Izraela. Widzimy tutaj te cechy, które były w tym kraju czyli przeteczeństwo i bałwochwalstwo. Kontakt mit der Welt zu haben. I to pokazuje nam, jak to jest niebezpieczne dla nas mieć taki bliski kontakt ze światem. Ich meine, damit Kontakt, Evangelium zu bringen, Ja nie mam tutaj na myśli takiej, e, takiego kontaktu, że jesteśmy otwarci do ludzi, aby im głosić Ewanggelię. Aber Gemeinschaft zu haben, Ale... einen um, ein Umgang zu haben, der nicht gut ist, das zeigt uns die Gefahr. Ale mieć z nimi tą społeczność, te kontakty pielęgnować z nimi, które nie są dobre, to jest właśnie to niebezpieczeństwo. Kompromisy eingehen bedeutet immer, dass wir die Kompromisy eingehen werden. Die Welt wird nicht die Kompromisy eingehen. Iść na Kompromisy oznacza, że to my ciągle ulegamy i my ciągle idziemy na Kompromisy, bo świat wobec nas nigdy nie idzie na Kompromisy. Beziehung zur Welt wird uns immer von Gott wechführen. Wir können nicht die Welt und den Herrn Jesus gleichzeitig haben in unserem Herzen. Bo ten, ta społeczność z tym światem zawsze wyprowadzi nas od Pana Jezusa. Nie możemy mieć kontaktu z Panem Jezusem i z tym światem. W naszym sercu jest miejsce albo dla Pana Jezusa, albo dla świata. In Hebraja 12, Vers 2 heißt es: hinschauend auf Jesus. Hebrajczyków 12:2 jest napisane: patrząc na Jezusa. I to oznacza, nie patrząc na nic innego, tylko na Pana Jezusa. die Jordan Aby iść czy przejść do Moabu, to ta rodzina musiała przekroczyć Jordan. Der Jordan spricht uns davon. Wir mit sind. Jordan mówi nam o tym, że z Chrystusem umarliśmy. To oznacza, że nasz stary człowiek, nasze stare życie jest w śmierci. Es Kreuz Christi sein Ende gefunden. Na w, w, w krzyżu Chrystusowym znalazło to swój koniec. I in 6 will Jesus? Jeśli chcemy żyć chodzić w tym nowym życiu, to wtedy będziemy się pytali, co pasuje do Pana Jezusa. noch ganz wichtige Stelle im Gesetz Gottes, was der auch missachtet hat. I było jeszcze jedno bardzo ważne miejsce w zakonie Bożym, których którego Elimelech nie zapamiętał albo z... przeoczył. 23 rozdział 4 wiersz. Nie może Ammonita i Moabita wejść do Zgromadzenia Pańskiego. Również dziesiąte pokolenie po nich nie może wejść do Zgromadzenia Pańskiego, a więc po wszystkie czasy. Also Gott hatte ausdrücklich. gesagt. Keine Gemeinschaft mit den sie dürfen nicht in das Volk, es kommen. A więc Bóg to dobitnie pokazał: żadnej społeczności z Moabitami. Oni nie mogą należeć do ludu Bożego. Er dafür auf zwei I są tam podane dwa powody: Po pierwsze, w czasie ich podróży po pustyni oni nie dali im pożywienia ani yy, wody. Und zweitens auf die Begebenheit mit A druga, drugi powód to jest to, co miało miejsce z Bileamem, co czytaliśmy. I my musimy poznać i nauczyć się, jaki jest charakter tego świata. Die Welt hat Christus Świat ukrzyżował Chrystusa. Und sie würden ihn wieder kreuzig, wenn sie es I jeśli by mogli, to ukrzyżowaliby Go znowu. Manches hört sich vielleicht manchmal nett an, aber es ist immer gegen die Person des Herrn Jesus gerichtet. Pewne rzeczy mogą brzmieć całkiem nieźle, ale one są zawsze skierowane przeciwko Panu Jezusowi. Ondoad zieht Elimelech mit seiner Familie hin. I tam właśnie y, wyprowadził się Elimelech ze swoją rodziną. Nun wir uns in Vers 2 gesagt, der Name des Mannes war Elimelech. I w drugim wierszu czytamy, on nazywał się Elimelech. Und Elimelech heißt eigentlich Mein Gott ist König. Ali znaczy to imię, mój Bóg jest ist... Bóg jest, mój Bóg jest królem. Ja er hatte einen schönen Namen, ja? Miaupiękne imię, prawda? Es er hat ja ein gutes Bekenntnis würden wir sagen. Powiedzielibyśmy my, powiedzielibyśmy, to było dobre e, świadectwo, aby erlebte ganz anders. Ale żył całkiem inaczej. Zespa Samuel, wo ähm, Gott Samuel sagt, dass sie ihn verworfen haben, dass er nicht mehr König über sein Volk sein sollte. Ähm, Gott sagt bei 1. Samuel 8, 1. Samuel 8, Vers a Pan rzekł do Samuela, wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do Ciebie, gdyż nie Tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. I przez to, że ten lud powiedział, chcemy mieć króla, to oni odrzucili Boga. I w Nowym Testamencie mamy coś podobnego. Da finden wir im Sendschreiben an Sardes in Offenbarung 3, ob trzeci rozdział w tym liście do Sardes, da скоrza plaśtej namen, dass du lebst und bist tot. tam mówi, masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. Ein gutes Bekenntnis, dobre wyznanie, aber kein ale nie ma życia. Nun müssen wir das auf uns anwenden. Wir haben ein gutes Bekenntnis, wir haben auch Leben, aber sieht man das nach außen? Jeśli to przełożymy na nas. Tak, my też mamy dobre wyznanie, mamy życie. Ale pytanie, czy jest to widzialne na zewnątrz. Dann finden wir hier noch einen ernsten Gedanken, besonders für uns als Familienväter. I tu mamy jeszcze jedną poważną myśl dla nas jako głowy domu. Die Entscheidung von Elimelech hatte Konsequenzen auch für andere. Decyzja Elimelecha miała swoje konsekwencje też wobec innych. Und wenn wir als Eltern, als ältere Entscheidungen treffen. Jeśli my jako starsi, jeśli my jako rodzice podejmujemy decyzję, a oft für auch. Bardzo często to konsekwencje naszych decyzji e, możemy widzieć też na innych. In pozytywa by in To może być zarówno e, w tym sensie pozytywnym jak i negatywnym. Odwiezyję nie das erste mal in diesem Buch, das jeszcze noch öfter, dass eine Entscheidung, die vernünftig aussieht, i widzimy, że ta decyzja, która na pierwszy rzut może i wydawała się dość rozsądną, ma bardzo złe skutki. Bo ta jego decyzja była rozsądna. Przecież on chciał zapewnić byt swojej rodzinie. Aber total Ale jednak ta decyzja była całkowicie błędna. Testament Christus. I w Nowym Testamencie widzimy, że każdą decyzję powinniśmy podjąć z Chrystusem. Aber es geht nicht I tu nie jest pytanie, czy dana decyzja jest rozsądna. Oczywiście Bóg dał nam rozum i mamy go używać. Aber entscheidend ist dann, dass wir es vor den Herrn bringen und fragen, was ist dein Wille jetzt zu tun. Alle, ist, czy my przedkładamy to Panu i pytamy się, jaka jest twoja wola. Denn Elimelech traf hier eine vernünftige Entscheidung, die im Tod endete, wo Elimelech podjął decyzję, która była rozsądna, ale skończyła się śmiercią. Sprüche 14 heißt, es da ist ein Weg, der einem Mann gerade erscheint und sein Ende sind Wege des Todes. W y, przypowieściach mamy wiersz. Przypowieści Nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. W Gegensatz dazu, da werden wir so Gott will dann morgen drauf kommen trifft später Ruth eine sehr unvernünftige Entscheidung, die aber eine Entscheidung des Glaubens war. I w jutro będziemy widzieli decyzję, którą podejmuje Rud, która była bardzo nierozsądna, ale która była decyzją wiary. Potem mamy tych dwóch synów wymienionych, Machlona i Kiliona. Machlon heißt Machlon, jeśli przetłumaczymy to imię, to oznacza choroba. A Kilion słaby. Hmm. Można by to przetłumaczyć jako zagłodzony, albo zagłodzić, albo też jako mieć pragnienie, albo marniejący. O. I to nam pokazuje też tą proroczą linię, o której mówi Izajasz w pierwszym rozdziale. 5, 2. Piąty wiersz, druga część. Cała głowa chora i całe serce słabe. I był, był, było takie odczucie, że ten stan jest zły, ale jednak nie szukali schronienia w Bogu. Moab I przyszli do Moabu i pozostali tam. Es gab offensichtlich überhaupt keinen Drang że w ogóle nie mieli tego pragnienia, by wrócić. Wygodyna nas ich cynia wtedy. I widzimy, że 10 lat tam pozostali. Das Ergebnis hat Elemelech mit Sicherheit nicht beabsichtigt. I tego e rezultatu tej decyzji e Elemelech na pewno się nie spodziewał. Awa trotzdem war er voll verantwortlich dafür. Ale jednak on był w pełni odpowiedzialny za to. I jego synowie, którzy razem z nim poszli, a byli już dorosłymi, też byli współodpowiedzialni. in W naszym społeczeństwie często jest to, wygląda to inaczej. My często pytajemy się, zadajemy sobie to pytanie, Ile kto jest odpowiedzialny? Jaki udział procentowy ma w odpowiedzialności? I stwierdzamy często, że ten ma na przykład 70% odpowiedzialności, a tamten tylko 30%. Razem podjęli tą stuprocentową decyzję. Ale u Boga jest to inaczej. Obaj są stuprocentowo odpowiedzialni. Każdy z nich po 100%. Jak jest to a jak ta sprawa wygląda z Noemi? Nun damals war die Zeit anders als heute. Sie war also vollständig auch materiell abhängig von ihrem Te czasy były całkiem inne niż dzisiaj. Ona była całkowicie zależna od swojego męża, aber wir wollen das ja geistlich anwenden für uns. Ale duchowo przełóżmy to na nas. euch mal diese Situation vor. Die wünsche ich keinem von uns. Sie ist ganz ganz schlimm und schwierig. Wyobraźmy sobie tą sytuację. Nie życzę tego nikomu z nas, ale bo jest ona bardzo zła. Aber stellt euch mal vor, ihr Lieben Schwestern, da würde euer Mann eine ganz falsche Entscheidung treffen, die gegen Gottes Wort ist. Wyobraźcie sobie, siostry, że wasz mąż podejmuje decyzję, która jest stuprocentowo zła i przeciwna słowu Bożemu. Was wäre dann eure Aufgabe? Jakie jest wasze zadanie? Oder das könnte man auch übertragen to też możemy przenieść na dzieci, nasze dzieci, które już są odpowiedzialne. nicht Rodzice, na przykład, zaczynają iść drogą, która nie jest według myśli Bożych. ich Jak już to powiedziałem, nie życzę nikomu, aby ktoś z nas w takiej sytuacji się znalazł ale wtedy e, dotyka nas to słowo, które mówi mamy być bardziej posłuszni Bogu niż ludziom oder da auf, die bo e, posłuszeństwo gehorsam, oder? bo posłuszeństwo albo poddanie e, przestaje Obowiązywać tam, gdzie prawa pańskie są złamane. Hier wie gesagt, geht die familie zusammen und das erste ergebnis ist dass der Mann stirbt. Ta rodzina idzie razem i pierwszy rezultat jest taki, że mąż umiera. O tamtej schlimme folyę. I potem jest druga e, błędna, czy kolejna, e, kolejne następstwa są. Die beiden Söhne Obaj synowie biorą sobie małżonki za żony. Gottes Wort hatte ja etwas sehr deutlich dazu gesagt. Słowo Boże wyraźnie na ten temat coś powiedziało. Und Gottes Wort sagt auch im Neuen Testament etwas deutlich I również w Nowym Testamencie słowo Boże dobitnie na ten temat mówi. 2 Korinther 6 zum Beispiel, Drugi Korinthian 6 na przykład, zeigt, dass eine Beziehung zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen absolut ausgeschlossen ist. Pokazuje nam, że e, społeczność wierzącego z niewierzącym jest wykluczona. Te dwie, które tu są wymienione, Orpa i Rut, z pewnością były bardzo miłymi dziewczynami. <coughs> Czytamy w późniejszych wierszach te ich bardzo dobre... Relacje do teściowej i, i te, y, y, ten stosunek, jaki do niej mieli, ale są ungläubige fund. Ale to były niewierzące kobiety. Undas liest Gottes Wort aus. I to słowo Boże wyklucza. Und schon mal hört man das, dass jemand vielleicht ein junger Mann sagt: Ich denke bei euch ist das nicht so, hoffe ich jedenfalls. Der Herr hat mir dieses Mädchen gezeigt als meine Frau, aber sie ist ungläubig. I mam nadzieję, że u Was nie ma i nie będzie nigdy takiego przypadku, że jakiś młody człowiek powie: Pan mi wskazał właśnie tą dziewczynę, która jest niewierząca, jako żonę. Das kann überhaupt nicht sein, so etwas. Coś takiego w ogóle nie może mieć miejsca. When Gott in seinem Wort etwas ausschließt, to nie może sein, wille sein. Jeśli Bóg wyklucza coś w swoim słowie, to jak może to być jego wolą, że on coś takiego wskazał? brauche ich auch nicht danach zu fragen, ob es vielleicht anders ist. I wtedy też nie muszę się pytać i nie muszę stawiać pytań, czy może Bóg nie zmienił zdania albo nie ta sprawa może jakoś inaczej wyglądać. Und diese Entscheidung hier des Ehepartners ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die ihr als junge Leute zu treffen habt. Ta decyzja, by wybrać sobie małżonka czy też żonę, to jest jedna z najważniejszych decyzji Was, młodych, w Waszym życiu. I też właśnie w tym wyborze możemy zaobserwować, jakie miejsce ma Pan Jezus w moim sercu. Oder es ganz wichtig, nach dem Willen des Herrn zu fragen, I to jest bardzo ważne, abyśmy. Najpierw zapytali Pana Jezusa w naszym sercu, zanim podejmiemy jakieś wiążące decyzje. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Tutaj widzimy, że ojciec poszedł w świat i widzimy, że synowie poszli jeszcze krok dalej. Der Vater ging, the... De ging in die Welt. Er wollte um, einfach dorthin gehen und dort sein. Mm -hmm. Die Söhne so wollten direkte Gemeinschaft eben. Ojciec poszedł w świat, a synowie sami szukali społeczności ze światem. Und damit war das Zeugnis Gottes, was diese Familie angeht, kaputt. I przez to, co się tyczy tej rodziny, to świadectwo Boże zostało całkowicie zniszczone. Und Widzimy, jak bardzo musimy dbać, czy uważać, czy pilnować naszych serc. Na koniec króciutki przykład ze Starego Testamentu, który miał podobny przebieg jak tutaj. Z pewnością znacie historię Lota. Gdyby Nowy Testament nam Testament nie powiedział, że to był wierzący człowiek, z opisu Starego Testamentu nigdy byśmy nie stwierdzili, że to wierzący był. I wi Zaczęło się to od tego, że on zobaczył te Niziny Jordanu, które były wspaniale nawodnione i było wiele pokarmu i je porównywał do ogrodu, do raju i do krainy egipskiej. Merken wir die Welt der Garten Eden, Gott gegeben że zauważmy, że Egipt, który jest obrazem świata i raj, ten ogród Eden, dla niego było to to samo. I potem zaczął rozbijać namioty i zbliżył się do Sodomy. da hin, W zasadzie on wcale tam nie chciał zamieszkać, ale ten pierwszy krok zrobił ku temu. I krótki czas później czytamy, że siedział w bramie Sodomy. Powiedzieli, jeśli byśmy to przełożyli na dziś. To zaczął działać w polityce tego świata. I gdy on swoim zięciom coś chciał powiedzieć o Bogu, to wyśmiali go. I to nam pokazuje, że nasze praktyczne życie musi zgadzać się z naszym Wyznaniem. Wir können nur ein Zeugnis sein für den Herrn Jesus in dieser Welt, wenn wir uns von der Welt auch trennen. Możemy być tylko wtedy świadectwem e, pana, dla Pana Jezusa w tym świecie, jeśli odłączymy się od tego świata. O Abrahamie inni powiedzieli, Ty jesteś Księciem Bożym pośród nas. I ten pierwszy urywek kończy się w piątym wierszu, że Noemi pozostała sama bez, swoich, bez męża i synów da wo eigentlich alles am Ende scheint, wo alles kaputt ist i tam gdzie wydaje się że wszystko jest pracone wszystko się skończyło da triumfiiert jest gnade gotys Zaczyna triumfować łaska Boża Das nach uns nicht dazu führen selber leichtfertig zu sein i to nie może nas prowadzić do tego że się będziemy usprawiedliwiali Aber wir sehen eben wie Gott in seiner Gnade an den Herzen wirkt und Wiederherstellung, zurechtbringung, bewirken möchte. ale możemy też zobaczyć, jak Bóg w swojej łasce chce odbudować i chce dać to odrodzenie. Ale to też oznacza, że jeśli ta droga od chodzenia od Boga Zejścia na tą złą drogę bardzo szybko postępuje, tak jak tutaj mamy w kilka wierszy tylko, że ta droga odbudowania się trwa znacznie dłużej. Pod koniec pierwszego wiersza on zdecydował by iść do Moabu. Do końca piątego wiersza mamy tylko cztery wiersze na tą decyzję, że został w Moabie. A ta do końca opisaną wiersza mamy od szóstego wiersza A do dwudziestego drugiego. Ta mamy odrodzenia jest znacznie dłuższa. Ale będziemy oglądali, że w tej drodze, po pierwsze, człowiek jest e, przywiedziony do wiary w Pana Jezusa. Widzimy tą ratującą łaskę Bożą. I po drugie, widzimy tą e, odbudowującą, czy odradzającą łaskę Bożą, która dotknęła Noemi. I nawet jeśli ten pierwszy urywek jest bardzo poważnym i przemawia do naszych sumień, to w kolejnych wierszach będziemy widzieli łaskę Bożą i będzie ona tym bardziej obfitowała.